Polskiego Radio niedziela 29 marca jest siódma. Małgorzata Maliborska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o odwołanej przez unijnych szefów wizycie w Kijowie kolizji dwóch rosyjskich herbasów na moskiewskim lotnisku i kampanijnej sobocie Adama Jarubasa, Janusza Korwin-Mikkego i Magdaleny Ogórek. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker odwołuje jutrzejszą wizytę w Kijowie. Ma problemy zdrowotne, informuje o tym na Twitterze jego rzeczniczka. Osobiście Juncker poinformował telefonicznie o tym prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę. Podczas tej rozmowy potwierdził też, że szczyt Ukraina-Unia Europejska odbędzie się w Kijowie 27 kwietnia. Szef Komisji Europejskiej miał przybyć jutro do stolicy Ukrainy razem z szefową unijnej dyplomacji i przewodniczyć posiedzeniu ukraińskiego rządu. W tej sytuacji Federica Mogherini też jutro nie pojedzie do Kijowa. Wczoraj w Pietrowsku kilka tysięcy osób wzięło udział w wiecu poparcia dla jedności Ukrainy zorganizowanym w związku ze zmianą władzy w tym obwodzie. W kończącym się tygodniu stanowisko gubernatora obwodu stracił Ichor Kołomojski, oligarcha, który zrobił wiele, aby miasto wygrało w walce z separatystami. W sobotni miting miał pokazać, że zmiana na stanowisku gubernatora nie doprowadzi do osłabienia lokalnych władz w administracji obwodowej. Nadal pozostają ludzie związani z Ihorem Kołomojskim. Przemawiający ze sceny dziękowali mieszkańcom Propietrowska za stawienie czoła separatyzmowi. Borys Fiłatow, były zastępca gubernatora, a obecnie deputowany. Zostaliśmy wrogami Putina, choć mogliśmy dogadać się z agresorem i mieszkać sobie w Szwajcarii, ale tu jest nasza ziemia, nasz kraj, tutaj są nasze kościoły, synagogi i meczety. Nowym gubernatorem obwodu Dniepropietrowskiego będzie teraz Walentyn Rezniczenko, który kierował dotąd sąsiednim obwodem zaporowskim z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dwa rosyjskie samoloty typu Airbus A320 zderzyły się skrzydłami podczas kołowania na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, ale nikomu nic się nie stało, informują rosyjskie media. Na pokładzie samolotu, który przyleciał z Kaliningradu było ponad 150 osób. W drugim samolocie nie było pasażerów. Dlaczego doszło do kolizji na razie nie wiadomo. We wtorek we francuskich Alpach roztrzaskał się Airbus A320 niemieckich linii Germanwings. Zginęło 150 osób. O celowe rozbicie maszyny podejrzewany jest drugi pilot. Za nami kolejna kampanijna sobota. Główni pretendenci do prezydentury, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, wczoraj pozostawali nieco w cieniu, ale ich nazwiska odmieniano przez wszystkie przypadki ze strony polityków PO i PiSu padały wzajemne oskarżenia o nielegalny lobbying na rzecz skoków i wezwania o zawieszenie kampanii. O innych kandydatach Aldona Kołodziejska.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 I naprawdę nie wyskakujmy z szabelką wobec państwa, które posiada broń atomową. Wybory 10 maja. Aldona Kołodziejska, Polskie Radio. Specjalna komisja przyjrzy się ostatnio wyremontowanym dworcom. Wczoraj rano na dworcu wschodnim w Warszawie runęło prawie 70 metrów podwieszanego sufitu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Teraz czas na ustalenie przyczyny, choć wiele wskazuje na winę wykonawcy. PKP powołała komisję, która skontroluje wszystkie dworce wyremontowane w ciągu ostatnich czterech lat. O tym, kto wchodzi w jej skład, mówi trójca rzeczniczka PKP Katarzyna Mazurkiewicz. Przedstawiciele PKP-sa, wykonawcy, projektanta, ta komisja składa się z wielu ciał. To jest dodatkowa kontrola przeprowadzona przez PKP. Kontrolerzy zajrzą na dworce w Elblągu, Gdyni i Ławie, Kutnie czy Poznaniu. Ruch pociągów na warszawskim dworcu wschodnim odbywa się bez przeszkód, a pasażerom ominąć utrudnienia pomagają informatorzy. Skoteri, no tak nazywa się nowa, coraz popularniejsza usługa transportowa w Rzymie. Właściciele skuterów oferują miejsca na siodełku tym, którzy chcą szybko, unikając korków ulicznych, gdzieś dojechać. Transport zamawia się przez specjalną aplikację. Aplikacja kosztuje niewiele więcej niż bilet autobusowy, czyli mniej więcej 1,5 euro. W krótkim czasie na liście jej użytkowników znalazło się 130 właścicieli jednośladów i ponad 300 pasażerów. To był Serwis Trójki. Z zachodu na wschód będą dziś wędrowały deszczowe chmury. Opady mają być jednak słabe przelotne. We wschodniej części kraju powinno być na razie sporo słońca. Teraz jest minus 1 stopień w Bydgoszczy, 0 w Gdańsku, jeden w Zakopanem, cztery w Warszawie i wzdłuż wschodniej granicy, 6 w Szczecinie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 9 stopni w suwałkach, jedenastu w Krakowie i Poznaniu, 12 w Lublinie i Łodzi i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.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 A do tego nawet 50 rad 0% Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Zagadkowa niedziela Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Bardzo człowiek chciałby z czymś się zmierzyć. Kiedy z na nas wtem, wszystko stało nam się snem. Pysznym jak różowy krem, wypełnionym pulsującym cudnym tezem. Cóż zostanie z tego w nas? Drżenie serca i świetlistych trąbek blask. Uważajmy, Panie i panowie wraz. Takie frazy tylko raz. Usłyszałeś pierwszy raz jakby się zatrzymał czas o, czy trąbek blask? A muzyka wtedy nagle ciut przycichła. Nikt nie wiedział, że to tak się zaczyna pierwszy takt. Jakby ktoś wysiewał mak, uszy twoje swingiem, rzecz niezwykła. Cóż zostanie z tego wraz? Drżenie serca i świecistych trąbek blask? Uważajmy, panie i panowie, wraz Takie zrazy się zdarzają tylko raz Jak nam będzie razem nikt nie mógł wiedzieć, bo ten bzik porwał i zachwycił mik. Opanował nas bez reszty i do spodu. Bibob chyba sprawił to, niechaj kaczka kopnie go. W nasze serca czule doł nagle wszystko brzmiało pięknie, bez powodu. Cóż zostanie z tego w nas? Drżenie serca i świetlistych trąbek blask Uważajmy, panie i panowie, wraz. Takie frazy się zdarzają. Będowy zgiełk i gwar, koktajl wirujących par, były tłem historii naszych cichych riffów. Trzeba nam przełamać wstyd, frazy takie nigdy cyt. Która chroni wspomnienie mit? Nie sprzedamy, ulecimy w kiesno przez nie serca i świetlistych trąbek blask Uważajmy panie i panowie wraz Takie frazy się zdarzają tylko raz Cóż zostanie z tego? Dżenie serca i świetlistych trąbek blask Uważajmy panie i panowie wraz Takie frazy się zdarzają tylko raz I tak właśnie postanowiłam zacząć dzisiejszą Zagadkową Niedzielę od piosenki z musicalu Bajka o Jazzie. To musical specjalnie dedykowany dzieciom. Muzykę napisał Michał Jurkiewicz i ta płyta i piosenki z tej płyty pojawią się jeszcze w Zagadkowej Niedzieli dziś wielokrotnie. Kogo mamy w studiu? Natalia Piesecka. Marysia Szymczak. Adam Kodzemba. I Katarzyna Pruchnicka. Witamy w Zagadkowej Niedzieli. Zapraszam serdecznie do spędzenia z nami czasu do dziewiątej. Ciekawa jestem, czy ktoś już wstał, bo jesteśmy po zmianie czasu. Jak wam się wstawało, moi drodzy? Kiewsko. Kiepsko, to powiedział Okropnie. Adam. Okropnie powiedziała Natalia. Marysia, a co ty dodasz? Może być, tak jak zawsze. To ja zgodzę się z Marysią. Może być. Myślę, że ważniejsze od godziny jest to, że jak już teraz wstajemy, żeby przyjechać tutaj do trójki, jest już widno. I to jest chyba najważniejsze, że już można się przywitać ze słońcem. Prawie 13 minut po siódmej. Ja mam nadzieję, że wszystkich naszych małych słuchaczy ciekawi, co przygotowaliśmy dzisiaj w zagadkowej niedzieli. Adaś, zacznij naszą opowieść. W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii jeszcze przed ósmą dowiemy się, jakie plaki odlatują od nas wiosną. Porozmawiamy również o żółtych burakach i buraczkach, bu, buraczkowych marchewkach i o tym, co można z nich smacznego przygotować. A Adam poleci nam i naszym słuchaczom kolejną książkę z najniższej półki. I jeszcze nowy punkt programu, czyli drugi odcinek opowieści o, o Emilu i detektywach, czytanej przez Piotra Frączewskiego. To na zakończenie. A tuż po ósmej powitamy w studiu gości i porozmawiamy o prądzie. To będzie bardzo elektryzująca i mam nadzieję ciekawa rozmowa. No, a teraz czas na gimnastykę. Gimnastyka języka! <gimnastyka> Przygotowałam dla was, jak zwykle, kilka y, trudnych zdań, łamańce językowe, tak się te zdania nazywają. Um, od kogo zaczynamy? No Kto dobrze. jest odważny? Marysia. No dobrze, Marysiu, uwaga. Cesarz często czesał cesarzą. Pięknie to przeczytałaś, nie popełniłaś żadnego błędu, ale myślę, że cały widz polega na tym, żeby to przeczytać szybciej. Aha. Cesarz często czesał cesarzą. Cesarzową. Bardzo dobrze. Nie sądziłam, że sobie poradzisz. Ja nawet nie będę próbować, bo myślę, że bym się pomyliła. A nie chcę blamarzu. Jeszcze raz, tak szybko i energicznie. Cesarz często, czesał, Mhm. Mm no dobrze, super. Kto teraz? Ja mogę. Dobrze, Adam. Pła, pła pła. I ta pła była zła, że tamta ją pła. Mhm, mm no bo mam wrażenie, że twój łamaniec jest trochę łatwiejszy niż Marysi. Co ty na to? Myślę, że tak. Aha. Natalia. Baba, bada, ba, baby, Baba, ba, dba o, oba, baobaby A to śmieszny łamaniec Wypadałoby, Wydawałoby się, że składa się Z takich prostych głosek, prawda? Baba, ba, ba, baby, Że to wszystko tak się łatwo wymawia Ale one są to jest to trudne. No właśnie, one są tak poprzekładane yy, I w takich konfiguracjach, że jest że Bardzo trudne. Ja spróbuję ten twój łamaniec językowy przeczytać Baba, bada, ba, ba, baby, Baba, ba, dba o, oba, baobaby Śmiesznie to się wymawia Chcesz jeszcze raz? Baba, bada, bao, baby, baba, ba, dba, o, ba, ba, o, baby. Bardzo mi się podoba ten łamaniec, właśnie. Um, no to chyba co? Czas y, podać numer telefonu. Kto to zrobi? Na ochotnika, Adam? 22 dwa i 7 trójek. Mhm. Czekamy na odważnych słuchaczy, którzy powtórzą bardzo trudne zdanie Tak, ja mam przygotowany jeszcze jeden taki łamaniec językowy. Nie jest trudny, ale. No, czy ja wiem. 22,7 trójek. Sorem nagród w audycji jest piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i my first activity. I takie nagrody dostanie od nas maciek. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Pierwszy odważny słuchacz i ranny ptaszek jest z nami z zagadkową niedzielą, maćku. Uwaga! Nie jest trudny ten łamaniec, więc myślę, że sobie z nim poradzisz świetnie. Uwaga, słuchaj. I powtarzaj pięknie po mnie: wlej olej wlej. Wlej, olej, wlej. Proste, prawda? Ale śmieszne, bo ten łamaniec jest taki trochę, że można go zrozumieć różnie. Wlej, olej, wlej. No dobrze, to było łatwe zadanie. Ja tak sobie pomyślałam, że chyba musisz jeszcze trochę zapracować na tę nagrodę. I Marysia przygotowała dla ciebie y, łamaniec językowy. Słuchaj uważnie i y, proszę cię, żebyś jeszcze powtórzył po Marysi. Dobrze? Dobrze, dobrze. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie ko korale koloru ko koralowego. Nie jest łatwy, ten jest trudniejszy. Ja chyba się nie odważę o tej królowej Karolinie teraz opowiedzieć. Maćku, fantastycznie sobie poradziłeś. Gratuluję Ci. Kłaniamy się ze studia Zagadkowej Niedzieli. A powiedz mi, co skłoniło Cię do tego, żeby wstać tak wcześnie? zawsze tak wstaję. A, ty jesteś po prostu z skowronkiem. Pozdrawiamy cię tym bardziej i kłaniamy się wszyscy ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia, Maćku. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Pierwszy odważny słuchacz i pierwsze trudne zadanie już za nami. Na no, za chwilę zagadki łatwiejsze. Zagadki archiwalne. go I feel so lost now ripping up my soul yeah. I keep on wondering nobody knows nobody knows what you Archiwum Zagadek A dziś Archiwalne Zagadki zadaje Krystyna Sienkiewicz Ma dwie rączki, kawałek linki i chętnie skaczą na niej dziewczynki Hop. Ma, A ja myślę, że nie tylko dziewczynki Kto zna odpowiedź na tę zagadkę, przypominamy numer telefonu 2273. i O taki fest muzyce Co wędrowała poprzez pracę i ulicę Nowy Orlean, takie miasto w Ameryce Pachnące jazzem ponad dachy i piwnice Chociaż mówili na salonu wstępu nie ma Był zbyt prosty i niechlujny niesie temat Że można umrzeć i zwajować przy nim cudu. Teraz grudnie na estradach i wśród lubów Trotka Ruzon, Polski dotarł w wojennych czasach jeszcze Zaraz po wojnie zakazany był Złowieszcze Brzmiało hasło Nie otwierać przed nim granic A on, A on wszystkie te zakazy miewał za nic Teraz jest wszędzie, możesz w sprawdzić w internecie Cudownie drzwi na festiwalach i w autlecie. Dziś o przygodzie jaką miała dziewczyneczka. Gdy darowano jej w prezencie cudkoteczka Trąbka, tu są planet raz. Ta muzyka to jest jazz Pancho i Helikon pan. Luis Czarny był, nieźle się chował Dziążka Ania, gryfna, wnuczka spod brynowa. Prócz kota mamy psa, papuszki i królika Oraz chomika, co fikołki ciągle fika Ten kot nawiewał małej Ani każdej nocy Ona martwiła się niezmiernie, płacząc w kocuk Pies bał się, chomikowi, było Papuszką, królik się wabił miło Rąka, tu są klarny tras Ta muzyka Oni jazz odkryli, teraz opowiemy Bo nie obeszło się to wszystko tak bez kremy. Trochę bajkową się odbyło ciut w realu, I skończyło się cudownie jak na balu Na nowo czas odkryty, a my pod wrażeniem Opowiadamy o tym wszystkim serca w grzeniem ich rozkochał w sobie, porwał i zachwycił Bez jazzu każdy byłby taki tysi ka puszon na dwie rączki, kawałek linki i chętnie skaczą na niej dziewczynki. Hop! Tak właśnie przypomnieliśmy zagadkę dla Michaliny. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. No to czekamy teraz tylko na odpowiedź. To jest skakanka. Mhm, oczywiście i to jest prawidłowa odpowiedź. A powiedz mi, ty skaczesz na skakance? Tak. Dobrze, a powiedz mi bo, bo są różne rodzaje tych skoków. Można skakać na jednej nodze. Tak? Jak jeszcze? Opowiedz trochę osobom, które na przykład nie wiedzą, jak się skacze na skakance. Do przodu, do tyłu. Można skakać do przodu na... że, że nie rusza się nogami albo że się przeskakuje nogami. Jak to się nie rusza nogami? Że tylko się kręci skakanką. A Aha. tylko się skacze nogami. Aha. Trudno mi to sobie wyobrazić, ale spróbuję. Dobrze, opowiadaj dalej, bo to bardzo ciekawe. Y a można na przykład zrobić tak, żeby podskoczyć raz, a machnąć skakanką dwa razy? Tak. Mhm, umiesz, tak? Nie. A, to jest chyba trudne. No dobrze, Michał, no a na jednej nodze, tak? I jeszcze jakoś można ze skrzyżowanymi nogami chyba skakać na skakance, prawda? Próbowałaś? Spróbowałam, że z krzyżem, że ręce miałam skrzyżowane. Ach, to chyba ręce były skrzyżowane. Wiesz, ja tak dawno nie skakałam na skakance, że mogło mi się pomylić. No dobrze, polecamy skakanki i wszelkiego rodzaju skoki, byleby były niebezpieczne. A Ciebie pozdrawiamy gorąco i gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. No i oczywiście zapewniamy nagrody. Pozdrawiamy Cię, Michalino. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A powiedzcie mi, moi drodzy, bo ja bym chciała o tym skakaniu na skakance, bo ja po zagadce dodałam, że nie tylko dziewczynki skaczą na skakance. Jak to jest z chłopcami skakanką? Tak, w trzeciej klasie trzeba chłopce i dziewczęta y, zdawają skakanie na zdają? skakanie. Y, tak, stają mhm. na oceny skakanie na skakance. Na historii? <grych> nie, mhm. na WF-ie. Aha, a Daś chcesz coś dodać? No tak, mężczyzna? że właśnie w trzeciej klasie chłopcy też musieli się nauczyć skakać na skakance, niektórzy ci co nie umieli. Ale myślę, że kiedyś, że też mogą skakać tak normalnie po mm -hmm. prostu w formie ćwiczenia. A to ja zaraz, ale jeszcze zapytam ciebie, Adam, a jak tobie, jeżeli mogę, jak tobie poszedł ten egzamin ze skakanką? W miarę dobrze. W miarę dobrze. Bo wiecie co, skakanka nie jest tylko taka, że tak się mm, wyrażę, dziewczyńska. Wiecie, że na przykład bokserzy muszą bardzo dużo skakać na skakance? To jest jedno z ich głównych ćwiczeń. Bokserzy, tak, ci bardzo silni yy, panowie muszą skakać na skakance, ponieważ muszą sobie rozwijać, mus oni muszą dobrze skakać, muszą być tacy wyćwiczeni i naprawdę możecie czasem w filmach zobaczyć jakiegoś boksera, który na tej skakance skacze po mistrzowsku, naprawdę, oni machają tą skakanką bardzo szybko. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o skakankę. Proszę uważnie słuchać, przed nami kolejna zagadka. Archiwum Zagadek Otwiera się nad głową skoczka po to, by mu się udało, gdy wyskoczy z samolotu, wylądować cało. Madika. Ach, Fonflu, ach, Fonflu, Ja znam taki sekret, którego nie znasz ty Ach, wąflu, ach, flu, Nie powiem za nic, co to jest Ach, wąflu na pewno ciekawość że radzie Sekrecik mały, Fonflu mam I tylko ja go, Fonflu, w życiu nie zdradzę go Tra-la-la-la-la-la la, la, la, la. Ale na przykład, jeśli my dwa, trzy cukierki to może, to może wieczorem powiem ci muzyka maluchu, dziecinna jesteś, szkoda słów mam w pięcie twój sekret gadaj, gadaj, zdrów na pewno to jakaś Nieważna, głupia bzdura jest i tak się dowiem, czy tego chcesz, czy nie. Ach, hompluty, ach, ty, wiem dobrze, że ten sekret zdradzisz. Możemy się założyć, bo znam cię nie od dziś. Wiem, pomplu jeden, wiem, że ty bez trzech cukierków powiesz mi, co to za sekret, bo boż drży Bardzo mylisz się, bo wiem to od mamy A mama mądra jest Od mamy? Naprawdę? To ja też wiedzieć o tym chcę No powiedz natychmiast No powiedz proszę Cię Nie mogę, bo nie wolno mi Bo mama zabroniła mi Zobaczysz to sama na urodziny Ciekawe, czy ucieszy Cię jedwa mnie Bardzo mnieś mnie Ach fomfruty, ach fomfruty Fomfleta i fomfety Ach fomfleta i ja i ty Halo, halo Pawełku Halo, halo, dzień dobry Pawle Dzień dobry Mm, powiedz mi proszę Nie, ja najpierw Tobie coś powiem, a tak naprawdę Powiedzi Pani Krystyna Sienkiewicz Otwiera się Nad głową skoczka Po to, by mu Się udało gdy wyskoczy z samolotu wylądować Cało O co chodzi? Spadochron. Chodzi oczywiście o spadochron To jest o... Prawidłowa odpowiedź. Gratuluję ci refleksu i gratuluję ci uważnego słuchania. A powiedz mi, co myślisz o skakaniu ze spadochronem? Myślę, że jest fajne dla tych, co lubią ekscytację. Aha, a ty byś był taką osobą, jakbyś był już dorosły? Mm, może. Może. Nie, Nie miałeś takiego marzenia, żeby skoczyć Nie miałem. ze spadochronem? No dobrze, no to ja myślę, że to nie jest nic złego mieć takie marzenie Nie jest również nic złego takiego marzenia nie mieć Pozdrawiamy Cię ze Studia Zagadkowej Niedzieli A, to jeszcze skoro się do nas dodzwoniłeś, to jeszcze zapytam o skakankę Ty zdawałeś na wf jest skoki na skakance? No, tak, trochę się uczyłem Aha, i jak Ci to szło? A średnio. Średnio, no dobrze, to ja apeluję do chłopców, żeby poprawili ym, swoją, żeby zaprzyjaźnili się ze skakanką trochę bardziej, bo tak jak powiedziałam, bokserzy skaczą na skakance. Pozdrawiamy Cię ze studia zagadkowej niedzieli, gratulujemy i obiecujemy nagrody i mówimy pięknie do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia Do widzenia, do usłyszenia I to tyle, jeżeli chodzi o zagadki archiwalne Natomiast różnych innych pytań do Was I zagadek na pewno w naszej audycji nie zabraknie W zielonym zoo Skaczą pawiany Paplą papugi Ryczą lwy zielonym zo my w tłumie sami, cóż nas obchodzi? Zwierząt, krzyk. W zielonym zo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zo. Hipopotamy I tłumy ludzi Wśród nich jesteśmy i my Nagle gdzieś Groźny ryk Za plecami walczą drapieżniki dwa A wśród psu Ja z ten świat w zielonym mzor białe niedźwiedzie rydety tygrysy, żółte psy w zielonym mzor wielkie kasztany pod ich dachami odpoczywamy my Tu jest. Nikt dobrze nie wie, kto jednak widzę tu jest. Nikt dobrze nie wie, kto jednak widzę tu jest. Czas mamy zmieniony już na letni. Wiosna już przyszła, niewątpliwie. A jak myślicie, czy przyleciały już do nas bociany? Może ktoś z was widział e e e bociana? Jeszcze nie w tym roku. Ja jeszcze nie, ale moja nauczycielka widziała jednego bociana. Mhm, czyli już się pojawiają. Natalia, powiedziałaś, że ty też nie widziałaś. nie, nie widziałam jeszcze. Mhm, może trzeba trochę wyjechać poza Warszawę albo poza jakieś inne miasto, żeby zobaczyć bociany. No dobrze, ale skoro nauczycielka Marysi widziała, to ja myślę, że y bociany już na pewno są... A czy są jakieś ptaki, które do nas, od nas, od nas po zimie odlatują? No bo przylatują bociany i nie tylko, a są jakieś, które odlatują od nas? Jak myślicie? Które naszą zimę traktują tak jak lato na przykład? No to ciekawe, nawet Adam no. podniósł brew. No proszę, proszę. Nareszcie udało mi się was czymś zaskoczyć. To niesamowite. Ja muszę to sobie zaznaczyć jakiś plus albo ptaszek. No, moi drodzy, taka trudna zagadka. Dziw, może jakieś są. A może jakieś są? No dobrze, to za chwilę wszystko się wyjaśni. Od bakterii do arterii. Jakie ptaki wiosną odlatują z Polski? Na to pytanie odpowie nasz ekspert od spraw zwierząt, pan Andrzej Ostrowski. Od nas przede wszystkim odlatują te ptaki, które u nas zimują, które przyleciały ze znacznie zimniejszych terenów, a przede wszystkim ze Skandynawii. Olbrzymia teraz widzimy nawet w Warszawie ilość gawronów, których później nie będziemy w ogóle widzieli w Warszawie, bo one odlecą sobie na północ. Tak samo część kormoranów skandynawskich u nas zimuje, mimo że powinny lecieć dużo dalej, ale już od kilku lat nawet nasze kormorany nie chcą odlatywać, bo jest za ciepło, gile niewątpliwie u nas zimujące polecą na północ. Kiedy to się stanie? Trudno powiedzieć. Powinno być gdzieś koniec marca, początek kwietnia. I jak to jest, że te ptaszki lubią zimę i lubią zimno? One wcale nie lubią zimna. Dlatego przylatują do nas, bo u nas jest cieplej niż tam, gdzie one żyją w ciągu lata. One lecą tam, gdzie mogą zdobyć pokarm w zimie. W Skandynawii jest no znacznie zimniej, w związku z powyższym zdobywanie pokarmu jest bardzo utrudnione. U nas jest cieplej, mniejsza pokrywa śniegowa, albo tak jak w tym roku prawie jej w ogóle nie ma, w związku z tym dostęp do karmy jest znacznie większy. A poza tym jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. Znaczna część ptaków przerzuciła się, z naturalnego pokarmu na dożywianie przez ludzi, w związku z tym w Warszawie widzimy, jak różnie, głównie starsze panie wynoszą prawie że workami podrobiony chleb, jakieś ziarna wysypują, na to się rzucają chmary ptactwa, no bo... Darmowa stołówka. Nie trzeba się fatygować. W związku z powyższym bardzo dużo ptaków po prostu żywimy my. A co naszą zimą te ptaszki u nas jedzą poza darmową stołówką? To zależy. Niektóre ptaszki wydłubują spod kory jeszcze larwy owadów. Poza tym no, jest dużo ptaków, które odżywia się owocami, które są na krzewach i drzewach dość długo. Na przykład krzywodzioby, które odżywiają się nasionami szyszek. Ptaszki, które najbardziej zimują u nas A zwłaszcza w naszych parkach Są to kaczki, krzyżówki W takim parku saskim Potrafi tego być kilka Lub kilkanaście tysięcy I w ogóle się nas nie boją Tylko dzioby drą Żeby dokarmiać, dokarmiać, dokarmiać 22 i 7 trójek Ten numer telefonu przyda się teraz Pytanie dla uważnych słuchaczy Jak wygląda Gil? Oczywiście chodzi o ptaszka. Halo, halo, Kubusiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kubo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Opowiedz nam, jak wygląda Gil? No więc, Gil ma czarny łebek, mhm. czerwony brzuszek. Tak. I ma szare skrzydła, zaczynając od głowy. I tak się schodzą na czarne do końca. Pięknie. Widziałeś kiedyś gila, tego ptaszka? Widziałeś kiedyś? Tak. Ojej, to miałeś ogromne szczęście. Ja widziałam go chyba tylko raz, ale to piękny ptaszek, prawda? Mhm. Ten czerwony brzuszek jest taki yy, ładny. A jaki jest jeszcze ptaszek, który ma brzuszek w takim kolorze wyjątkowym? nie wiem mhm, no to mam nadzieję, że zaraz się dowiesz posłuchasz nas, nas uważnie bo będziemy teraz jeszcze przez chwilę o kolorowych ptasich brzuszkach rozmawiać, ale tobie gratuluję m, znajomości y, ptasich brzuchów i gratuluję ci refleksu i tego, że tak pięknie nam o Gilu opowiedziałeś, pozdrawiamy cię, do usłyszenia dobrze, dziękuję dziękujemy, do usłyszenia no, to jaki jest jeszcze ptaszek, który ma taki brzuszek w ładnym kolorze, Natalia? Sikorka, który ma żółty. Żółty, Brzuszeka. piękny żółty brzuszek, ma sikorka bogatka. Ona tak się nazywa, sikorki, to przylatują do mnie czasem na balkon, wiecie? I szukają jakichś smakołyków. A wiecie, co lubią jeść sikorki najbardziej? Adam? No, chyba takie. No, śmiało, śmiało. Nie wiem, chyba dużo rzeczy lubią jeść. No, na przykład lody? Nie. <laughs> Czekoladę, budyń waniliowy? Jakieś ziarne. Mhm. Przychodzi słoniny? wam jeszcze coś? O tak, kto powiedział słonina? Natalia. Mhm. Tak, sikorki lubią słoninę i właśnie wiesza się czasem fragment słoniny na jakimś mhm. tam uchwycie, na drzewie i wtedy sikorki przylatują i można podziwiać ich żółte brzuszki. No a skoro rozmawiamy już o kolorach, to jakiego koloru jest marchewka? Pomaręczełek. Bardzo dobrze. Ale a... może być chyba też biała. No, no właśnie, a burak jakiego jest koloru? Takiego bo, takiego. takiego fioletowego trochę. Buraczkowego, no, chciałoby się tak powiedzieć, tak. prawda? Taki ciemnoczerwony, bordowy A pietruszka? Białego mhm, Pietruszka jest biała w wierszu Pietruszka była blada, chuda Spać nie mogła, prawda? Znacie ten wiersz. No właśnie, to są takie podstawowe kolory tych warzyw. Marchewka pomarańczowa, pietruszka biała, burak bordowy, czerwony. Tymczasem, nie wiem czy wiecie, ale w sklepach i na straganach pojawiły się już na przykład marchewki w kolorze buraka i pomarańczowe buraczki. Kucharz nieduży. Co można zrobić z różnokolorowych marchewek i buraków? Opowie o tym pan Marcin Kuc. Ja bardzo lubię je karmelizować, czyli zalewać miodem, dodawać rozmaryn i piec, ewentualnie smażyć, tak żeby zmiękły, żeby się zarumieniły. Doskonale smakują, jeszcze lepiej wyglądają. Stąd wystarczy je pobrać, pokroić, wrzucić do piekarnika i same się robią. A taki dobry sposób na buraka? Zawinąć w folie i upiec. Najlepszy. Można potem z niego zrobić zupę, można zrobić z niego carpaccio, można dołożyć go do kanapki, mięsa na obiad, w zasadzie wszystko. Burak pomarańczowy w zasadzie smakuje jak burak czerwony. Kolorowe marchewki smakują w zasadzie tak samo jak tradycyjne marchewki. Ewentualnie można w tych czerwonych doszukiwać się jakieś nuty buraka, w żółtych, no na pewno nie nuty banana, ewentualnie czerwonych i związanego bardziej z pietruszką. Bardzo fajne, bardzo świeże smaki i przede wszystkim genialnie wyglądają. 22 i 7 trójek pod ten numer mogą do nas teraz dzwonić dzieci, które już coś ugotowały i mogą nam podać ten przepis swój ulubiony, albo chcą u naszych ekspertów zamówić jakiś przepis. Ja polecam y, tę drogę wam serdecznie, no bo my tu wymyślamy różne rzeczy z naszymi ekspertami kulinarnymi, no ale ale może jest coś, o czym marzycie, żebyśmy coś y, w y, Studiu Zagadkowej Niedzieli ugotowali głosem naszego eksperta, to ja polecam. Proszę do nas dzwonić, no chyba, że zadzwoni do nas jakiś kucharz nieduży i opowie co zje dzisiaj na śniadanie. 22,7 Trójek, czekamy. Dziękuje Dam. Jakie jest twoje ulubione danie? Ja wiem. Wiesz? Nie. Nie wiesz? Nie masz takiego no, ulubionego ilu... dania? no Zastanów się. taki, jakby miał ochotę, żeby to jeść na śniadanie, na obiad i na kolację. Oj, I podwieczorek jeszcze. I drugie śniadanie. Mam takich ulubionych dani. No to jedno chociaż wymień, proszę. No to jedno, no to są e, kluski z jogurtem słodkim, z borówkami i z truskawkami. Mhm, mm truskawki już niedługo, już niedługo, tak. już się zbliża sezon truskawkowy. Koniec maja, czerwiec, one wtedy się pojawiają. Ja truskawki też uwielbiam, dobrze, makaron z takim truskawkowo-borówkowym sosem. Pięknie, robi się smakowicie. Natalia, a ty? Mm. Ulubione danie. Ulubione? A może być jedno z ulubionych? Tak, oczywiście. No to jedno z ulubionych to są takie kotlety warzywne, E, bu, buraczane mhm. albo e, jak lano e, szpinakowe takie. No, podobają mi się Twoje ulubione dania. Ciekawe, co o swoich ulubionych daniach powie Michał, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, mój drogi halo, halo. Dzień dobry, Dzień dobry Michałku. Powiedz mi, chcesz nam opowiedzieć o swoim ulubionym daniu, czy może o czymś, co ugotowałeś? Moje ulubione danie to jest zupa burakowa i spaghetti. A spaghetti z jakim sosem? Sosem y, pomidorowym. Dobrze, wspaniałe danie. A powiedz mi, ta zupa burakowa, to coś tam w tej zupie burakowej pływa w środku, czy nie? Y, ziemniaki, Mhm. no i jeszcze mięso. Mięso, a tam w tej zupie burakowej na przykład jakaś fasolka pływa albo kawałek kapustki? Czy nie? nie? Nie. No dobrze, zupa burakowa to jest coś. A wiesz, jak taka zupa burakowa się nazywa? Jak? Barszcz. Zgadza się? Znasz to? Tak. A, tak. Pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy um, autorów tej zupy burakowej, którą tak lubisz. Mówimy do usłyszenia i na pewno wyślemy do Ciebie jakieś miłe nagrody. No nie będzie to barszcz, ale m, mam nadzieję, że Ci się spodobają. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę w trójce serwis informacyjny, a my wracamy kilka minut po ósmej.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 Zapraszam na transmisję w poniedziałek, tuż po 19. Marek Niedziewiecki. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl. Ukośnik Trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.